opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. No, znaczy ogólnie Polska nie jest ziemią obiecaną dla maniaków piwnych, haha. Zawsze mogło być gorzej. Taka Angol myślę, że taka Angola jest znacznie gorsza, więc nie myślę, jest tak tragicznie. ja myślę, że od tego roku to się z grubej rury zacznie naprawdę e, zaczęło, ja, zaczęło, się, zaczęło się tak od zeszłego no, zaczęło się, to prawda. jak dla mnie to zaczęło się od powie, naj, powiedz, była taka seria, najpierw był Grand Champion 2010 potem od razu zawiercie weszło po zawierciu jakiś czas pinta i po prostu tylko nabiera tempa no to jest prawda, że nabiera tempa i to ostro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 Też nie można po prostu narzucać. to jest dobre piwo i ja obiektywnie tak stwierdzam i nie znoszę sprzeciwu. Nie, no jasne, co z tego, że ja komuś powiem, że tak chmielu jest pyszne, jak on mi powie, że nie, bo cappuccino lubuskie jest pyszne. <grym> jak mówię wytłumaczę. Zresztą też są różne, no ja na przykład mam tak, że bardzo, bardzo, bardzo, bardzo nie trafię słodzonych piw. A sprzedawca ze sklepu, w którym się zaopatruje w siedlcach, yy, uważa, że Baltic Porter jest najlepszym polskim porterem, który jest dla mnie niewypialny, bo dosłownie. No, zgadnę. I... No. No. Najlepszy na pewno nie jest, nie Marcin? No nie, nie, nie. Nie, ale nie, jest też, nie jest też najgorszy. A co jest najgorsze? Ja bym powiedział, że staropolski. To jest w ogóle porter? Oni tu chyba jako ciemne to nie, sprzedają. Nie, to, nie to, to się nazywa porter, ale to jest chyba ciemne, 7% ciemne. No, więcej niż 7, zdecydowanie, to jest chyba około 9. Jeszcze raz nie pamiętam. I wiem, że Jasne ma 7. Co tam, 7, ja kiedyś piłem Jasne, które miało ponad 11. Tak, ale to jest. jest ja piłem Jasne, które ma 14, miał 14, tak, litewskie. Ja, a, a, widziałem to. Jak to się nadawało do czegokolwiek? Do czegokolwiek tak, ale raczej nic specjalnego. Zarazem, ja... staropolski 9% alkoholu porter ma. Ja jak się. A. O, czyli Robo. nawet można, można to od biedy zakwalifikować jako porter. on nie jest y, tragiczny, on nie jest jakoś Niezwy. strasznie zły, ale na tle polskich innych porterów, mm, kiepsko, kiepsko. Naj, najgorszym piwem, jakie piłem, które miało nazw w nazwie słowo porter, to było piwo z Niemiec czwarce z porter, które miało oh, lausitzer. Nie piłeś truskawkowego ani wiśniowego tego samego. Ale to piwo, ono było tak e, słodkie, że fizycznie po raz pierwszy nie byłem w stanie po prostu zupełnie go zmęczyć po, żad po żadnych manewrach, więc w ramach gniewu y, niebios y, zrobiłem z tego piwa kawę, bo tylko do tego się nadawało. Nie, te to, to niemieckie ala portery to jest coś naprawdę fatalnego i ja mam wrażenie, że w Niemczech porter to jest zupełnie inny gatunek niż u nas. Znaczy, gdyby to jeszcze były portery w stylu angielskim, no to to by się dało zrozumieć. A to jest a porter portery... w stylu niemieckim. Ale nie, nie, porter w stylu niemieckim jest coś takiego. Tylko, że jest chyba nie, może dwóch przedstawicieli tego. Raczej to w Polsce się nie da zdobyć. Nawet, hmm, wydaje mi się, że pisałem o tym na blogu właśnie tekst na temat porterów niemieckich. Trochę o historii, bo to było robione na wzór angielskich. Później się, wiadomo, trochę pozmieniało. Jakiś czas go nie ważyli i pod koniec zeszłego wieku chyba powrócili do ważenia. I to taki to byłby, myślę, całkiem dobry porter i nawet niezłe recenzje zbiera. No. Tylko większa część tego, co do nas trafia, to są te paskudy, te dosładzane. Które... No właśnie, on... nazwa istnieje, po prostu często jakieś nazwy, które są zakoczenione na rynku od dawna już nikt nie pamięta, co to właściwie było, są używane do to jakich... do... żeby nadać sztuczną tradycję jakimś, nie wiadomo czemu. Dobra, tak sobie gadamy, gadamy, a mi się pić chce, więc myślę, że możemy, <śmiech> możemy zacząć dzisiejszą audycję. Witam wszystkich oh. bardzo serdecznie. Jeżeli jeszcze się nie zorientowaliście, to słuchacie podcastu o piwie. Za mikrofonem, jak co tydzień, Mateusz Bajoszewicz, jak w zeszłym tygodniu również Marcin Chmielarz. Witam. Witam. Jest również z nami Artur Radomyski, który... W komentarzach u mnie na stronie podpisuje się jako chick, więc również możecie go kojarzyć. Witam serdecznie Arturze. Witam. Dzisiaj mamy ze sobą Grand Imperial Portera. Wydaje mi się, że to jest najładniej opakowany porter na polskim rynku. Klasa, naprawdę klasa. Jestem w stanie się z tym zgodzić. Chyba Warmiński może konkurować. Ja bym powiedział, że to może być nawet najlepiej opakowane piwo na polskim rynku, nie tylko porter. No, nie da się odmówić, że no, etykiety są po prostu piękne, kapsel jest piękne, no, to, to jest wszystko. Tak, to jest piwo, które widać, że to jest takie piwo wyższej półki wyższej klasy. Widać... Właśnie bardzo bije klasa. Słowo, które się narzuca. Tak, ale właśnie Amber ma coś w tych swoich piwach premium, że i Grant i Koźlak to jest no, estetycznie tak dopieszczone piwo. Żywe, powiedzmy, odstaje troszeczkę od nich, ale Grant i Koźlak się wybijają, zwłaszcza Grant. Patrzę na to piwo, to od razu mi się z czekoladą kojarzy. Czarno, złoto, brązowe. No. Piękne. No, to piwo jeszcze parę lat temu, jak nie było aż takiego wyboru, na pewno jak, jak stało na półce obok tego, co się wtedy dało dostać, robiło wielkie wrażenie. Powiem wam szczerze, że jak kupiłem to piwo i spojrzałem, że ono ma ekstrakt 18,1, to się zdziwiłem, bo zawsze jakoś myślałem, że ono ma 21 albo 22. Nigdy nie ten, nie przywiązywałem uwagi do tego, co się na etykiecie znajduje. Zawsze mi się wydawało gęste, a zaskoczyło mnie, że ten ekstrakt jest z tych niższych. Ja zawsze lubiłem Granda, może był takim porterem, który to jest prawdziwy, porter, ale jednak jest łagodny jak na portera w smaku. Taki bardzo ładny. Czekajcie, chwilę, ja tylko po aparat skoczę. Czy mieliście? No, no, no. może okazję widzieć na żywo nową butelkę Granda? Nową nie. premium? Nie. Ja hmm. tylko na zdjęcie. No nie. Znaczy, to nie jest zdjęcie, to chyba jakaś grafika reklamowa. Najdę w internecie, żeby rzucić na to okiem. Ogólnie to te nowe butelki. Według mnie nic specjalnego. Stara mi się bardzo podoba. Nowe z tymi Klasi... rzeźbieniami to takie o. średnie. Nowe, stary, klasyczny kształt butelki NRW. To jest to. Tak. Nie mogę ja coś znaleźć. Ma ktoś może linka do tej nowej butelki? A gdzieś na Browar -Bizie to było, ale no nie znajdę się teraz. Na no. Facebooku Amber też na pewno się pochwalił. A no, no tam zresztą to jest taka sama butelka, jak od pszenicy, etykiety są takie same jak teraz. A, Więc tylko, czyli po prostu to samo, tylko wytłoczone. Tak, tak jak było kiedyś tak, tak. z Okocimem. Tylko, że ta, ta nowa butelka z też jest taka trochę w stylu NRW. A czy, wydaje mi się, że oni idą nie? w stronę Koźlaka z tym, bo Koźlak jednak wygląda bardzo yy, reprezentacyjnie. No chyba ten pszeniczniak nowy też jest malowany przynajmniej tak to wygląda. Tak, chyba jest to samo, co na tym Chociaż mi się znacznie mniej pod podoba od koźlaka pszenicznie. Taki trochę sprawia wrażenie mało, decy... wysokiej klasy. No. no, Jak z niektórych relacji wynika, to pasuje. No, to, no, bez... to może i wygląda na pytanie, jak smakuje. No, Ale dobra, nie o pszenicy dzisiaj. Tak, no nie. Zresztą, żeby was uciszyć, to może po prostu otwórzmy piwo. Okay. Moje otwarte. Moje też. I moje. Moje to się spieniło. Bardzo. Bardzo. Mam pianę mniej więcej tyle samo, co, co i piwa, także... Fajnie to wygląda. No moje wygląda podobnie, ale specjalnie tak nalewałem. no, no Moja koniakówka, która, w której by się zmieściło tego piwa mm, pewnie 0,7, jest praktycznie pełna po brzegi tą pianą. No, no, piana jest bardzo ładna, jest taka gęsta, kremowa, bardzo drobna. Czyli mm. Wygląda znakomicie. U mnie mieszano ziarnista. Mówiliśmy, że piany dużo, ja tak naprawdę już mam jej bardzo mało i ona jest taka gęsta, Kożuch. znaczy właśnie nie jest gęsta, jest taka z dużych oczek, jest taka rzadka, no rozpływa się strasznie. Znaczy to moja też dosyć szybko opada i nie zostawia żadnych śladów po drodze. No właśnie Ale? u mnie też. Moja opadła, moja opadła do gęstego kożucha, zrobię zdjęcie póki jeszcze się trzyma. U mnie słabo. W smaku to zdecydowanie czekolada i alkohol. I, co dziwne, taki lekki kwasek, który mógłby jakieś nadpsucie sugerować, ale no, mam nadzieję, że się mylę. Czuję głównie czekoladę i trochę chmielu. Nie ma nadpsucie na pewno w moim egzemplarzu. Alkohol niewyczuwalny. Taka ten słodkawość trochę w zapachu jest. Moje jakieś to piwo jest trochę niepewne, bo ja w zapachu również troszkę chmielu jest, ale właśnie słodkość, kwasek i taka taka jakaś dusząca nuta. Ja Bycie... chciałem zwrócić uwagę na zapach, bo jak dla mnie to jest jedno z najlepiej pachnących piw. Jakie da się dostać w miarę łatwo. Ja się martwię tym, że moje piwo pochodzi z Tesco no i mogło być przechowywane w nie najlepszych warunkach. A no, jakie macie daty przydatności do spożycia swoich? Miałem ja mam 23 sierpnia. Ja też. A, a ile? A Tak, Ta, To samo, 23 sierpnia, czyli... To, ty... No, czyli mówimy o tym samym piwie. No tak, ale każdy inaczej może je odczuwać. Jak, no, to... Jaką macie temperaturę, bo to też może mieć znaczenie? No, ja tak, jak ci mówiłem, poza anteną mam piwo. Ciepłe dosyć. Wyciągnąłem je jakieś półtorej godziny temu z lodówki i pozwoliłem mu w szafie sobie odstać, więc myślę, że z 15, może 16 stopni ma. U mnie jest chłodnego pokoju temperatura, bo stało ze 3 minuty w lodówce i od tamtej pory ze 20 minut na stole. Moje ma 14 dokładnie. A, termometr piwowarski poszedł w ruch. Tak, tak. Używany głównie do zacierania, ale ma też inne zastosowania na szczęście. Dobrze. No to kurczę, naprawdę się martwię tym, że mogę mieć lekko nadpsute to piwo. No ale nie ma tragedii. Powiedzmy, że jest w takim stanie, że jest akceptowalne do wypicia. W przypadku, w przypadku portera to tak niełatwo, żeby to piwo się zepsuło taka zawartość alkoholu dosyć dobrze konserwuje. No tak, tylko że jakby ono stało, powiedzmy, na jakiejś tam półce, która ma żarówki halogenowe, to grzeje się, no to różnie może być. Nie? Wiesz, jak to w supermarketach jest? No, no tak, wiem. To jest, moja... to jest z marketu, ale mniejszego, więc. U mnie jest. Światka może to było. Piane i trochę zacieków w jednej stronie. A u mnie jest taki kożuszek na 4-5 mm. Ale trochę też pomagam, raz mam jakiś czas zamieszając. Zamiesz co też może wpływać na moją pianę. A jak wrażenie smakowe? U mnie tak sobie. U mnie <coughs> przede wszystkim kawa i troszkę czekolada. Ogólnie Ciekawe, nie wiem jak dla mnie w moim piwie tutaj praktycznie zero kawy, sama czekolada i taka słodkość. Ja, znaczy to może ja po prostu odbioru i ja w porównaniu z innym porterem, którego najczęściej piję, czyli żyw, żywcem, to rzuca mi się to, że mniej czuć alkoholu, chociaż ten grant mniej tego alkoholu zawiera, to jest zdecydowanie mniej wyczuwalny. Ja czuję czekoladę. Trochę takiej słodkości może to tu porównać do czekolady mlecznej, albo do jakiegoś tam cukru, może cukier, bardziej brązowy cukier, to no. chyba najbardziej tak. bl bliskie porównanie. Stąd mi się wydziela trochę ta kawa, że po prostu charakterystycznie taki mm, trzcinowy cukier. No i trochę gorzki, gorz po smaku gorzkiej czekolady na finiszu. No, taki lekki test. Mam wrażenie, że mógłbym przelać go do kufla i wypić całość na raz. O, jest bardzo zdradliwy portret. No, a właśnie Dobra. ja mam takie odczucie, że będę się męczył. Nie, hmm. jakoś tak... Chyba nie do końca mój smak jest. Pomimo tego, że teraz na przykład, powiedzmy, połknąłem to piwo minutę temu, i zaczu zaczynam taki lekko wiśniowy posmak odczuwać, który mi się kojarzy z fenomenalnym Porterem Łódzkim, ale tak jakby to była jego taka podróbka nie do końca udana. No. Coś mi w tym piwie naprawdę nie leży. Może spróbuj przepukać usta po prostu wodą. Spróbuję. Przy degustacji jest chyba jak najbardziej mm, dozwolone. A jak na gazowanie, jak uważacie, czy jest odpowiednie? Mm. Ja ci powiem tak. Moje zboczenie mówi mi, że ten nagazowanie jest świetne, bo go prawie nie ma. U mnie nie jest niskie, ale jakby było jeszcze niższe, to bym się nie obraził. I tu się, ja się z tobą właśnie zdjął, że jest niskie, ale ociupiny za wysokie. Jest bardziej średnie niż niskie i tak, jest niskie, ale niewystarczająco niskie, żeby eksponować głębie w pełni. Ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz odnośnie daty przydatności do spożycia piwa. Mhm. E, Belgijskie ale, które mają po 8-9% dostają mm, datę przydatności do spożycia na 5 lat do przodu. Mają na, 2000, 10. mają na 2016-2020 po prostu szalone daty, bo wtedy są dobre. A polskie Portery, pomimo tego, że 5-10 lat spokojnie mogą przeleżeć, zwłaszcza te mocniejsze, to mają datę przydatności około roku. No i tak, tak jakby na... z tego to wynika. No, Marcin, ty wiesz dokładnie, więc proszę. Ty, yy... Belgijskie mają długi teren w spożycia, głównie dzięki temu, że są refermentowane. No to, to... I, to, I nie tylko belgijskie, bo na przykład e, piwa z mikrobrowarów tych, rzemieślniczych norweskich też mają. Znaczy na przykład odnośnie 2016. I piwa amerykańskie z tych browarów rzemieślniczych też jakby mocniejsze. Spokojnie, mam też brudoga jakiegoś, imperialnego stałka, który... Mamy termin 2018, jakieś GZ 2019, więc te piwo jak najbardziej mogą, ale tu też jest, myślę, jakieś uwarunkowania prawne. Szczerze mówiąc, nie znam treści ustaw, jak to działa, ale z tego co wiem, no to producent musi jakoś wykazać, że piwo będzie dobre w jakimś tam czasie. Nie chcę tutaj mącić za bardzo, bo tak tylko usłyszałem i nie, nie mam pewności, jak to naprawdę wygląda. No, ale jak znam polskie prawo, to jest pra prawdopodobne, że poza musi to udowodnić w jakiś sposób. <grych> poza tym, mam no, polskie, wiadomo, pasteryzowane ślady drożdży tam już nie ma, mikrofiltracyjne na takim. No i też, yy, to jest w polskich potrzeba takiego długiego terminu. Ale to już temat na inną rozmowę. No, Oczywiście jak... w przypadku portera wiadomo, sobie... wiadomo, że on sobie może stać i stać, no ale wtedy go nie można sprzedawać, tylko trzeba kupić dużo świeżego i leżakować sobie Właśnie o to, o to mi chodziło, że skoro, że skoro w Unii Europejskiej istnieją produkty, chodzi, chodzi mi bardziej o to, że skoro w Unii Europejskiej istnieją piwa, które mogą mieć te przydatności do spożycia e, bardzo długą i nie mam przeciwko temu żadnych przeciwwskazań prawnych najwyraźniej, to dlaczego portery, o, o których jest powszechnie wiadomo, że zyskują z czasem, mają tak krótki termin? No, może po prostu tak już się przyjęło. No, to jest tak trochę jak z ogórkami kiszonymi i oscypkami. Czemu u nas wszyscy jedzą, a nigdzie w Unii tego się nie je? No Po prostu tak, tak jest. Myślę, że nie ma co ciągnąć tego tematu, bo no, nie wymyślimy nic mądrego. No i najlepiej byłoby zajrzeć do polskich norm czy ustaw czy aktów prawnych, które te regulują, bo wydaje mi się, że mogą właśnie te akty prawne regulować. Dokładnie, tak można. No, pamiętajmy, że mamy tutaj do czynienia cały czas z produktem spożywczym, więc no trzeba mu zapewnić to, że kupując go nawet w ostatni dzień daty ważności, on musi być dobry. O, więc może dlatego to jest taka asekuracyjna data... I nie ma potrzeby wystawiania dłuższej, bo to piwo i tak zejdzie. Możliwe. Powiem wam, że u mnie piana się trzyma. Jest tylko, zrobiła się mała dziura, ale tak to jest całkiem fajny dywanik. Trochę nawet zostało śladów na szkle. więc. No, a u mnie jest kompletne zero, nawet żadnej obrączki nie ma niczego. Wygląda jak Coca-Cola. Z tym, że no, kolor ma taki ciemniejszy, jest mniej przezroczysta. No, no ogólnie nieźle, poza tym, że piany zero. U mnie mm, e, obrączka i bardzo cienkie ślady kożucha plus niewielkie zaciegi, e, Z tym, że no, jednak ta koniakówka, w której mam to piwo, jest w tym miejscu bardzo szeroka, więc mm, nie spodziewałbym się trzymającej się piany. Ta obrączka, że się trzyma to i tak jest całkiem nieźle. Nie no, mnie nieźle, zwłaszcza patrząc na to, że u mnie tego w ogóle nie ma, to mogę się martwić kolejnym objawem nadpsucia tego piwa. Ciekawe, co w tym twoim się stało, bo Porter nie powinien się zepsuć, zwłaszcza, że wszyscy mamy tę samą walkę. No tak, tylko, że mówię ci, że miałem w Tesco i on na najwyższej półce leżał, być może te lampy, które są na górze zawieszone grzały w niego, no naprawdę nie mam pojęcia. Tak. Można ciemna może gdzieś, butelka, ciemne piwo, mogło się bardzo nagrzewać. Może gdzieś na magazynie o sobie przy grzejniku stał. Nie mam pojęcia, co z nim mogło być. A może po prostu masz pecha i jedna milion butelka się zepsuła i to akurat była twoja. A też tak może być, pewnie. Zresztą takiego samego pecha miałem z ostatnim porterem, czyli z, o Boże, ten z Kormorana. Nie, KOMES jest z... Ale nie racja jak z Fortuny. Z e, fortuny. Warmiński. Warmiński. No, Porter Warmiński. jest zapomniałem, co mi przysłali. No, no to z nim też miałem jakąś taką dziwną sytuację, że mi nie smakował, ale tamten najprawdopodobniej był zbyt młody, a, a ten już po prostu chyba za dużo w cieple postał. No ja tak mam pytanie, jako że podejrzewam, że wszyscy tutaj pili wiele razy Granda przed na tego podcastu, bo to jest w miarę dostępne piwo. Jakie miejsce zajmuje Grand Imperial Porter w waszej hierarchii polskich porterów? O, w mojej to raczej dalekie. Nic nie ten, jakoś nie fascynuje mnie to piwo, jakoś specjalnie mi nie smakuje. Zdecydowanie bardziej wolę na przykład żywca portera czy Witnice, czy Łódzki to już w ogóle jest mistrzostwo świata dla mnie. Łódzkiego właśnie nie piłem, bo bardzo ciężko jest go jednak dostać. Jest fatalnie dostępny, ale jest, jest dla mnie najlepszym polskim porterem. Słyszałem o legendy o jego smaku krążące. No i te legendy nie są przesadzone. To jest, Chociaż... no, to jest naprawdę taki fenomen, że no, miód nie piwo. A mm, skoro porter lubi leżeć, a łódki jest dostępny tylko w puszce, to czy porter leżący w puszce przez parę lat e, nie przeciągnie metalicznym posmakiem? Nie powinien. Nie powinien, ale jeszcze tak, że może być problem taki, że może trochę stracić nagazowanie. Puszka trochę bardziej, bardziej przepuszcza niż butelka. I są tacy, którzy wchodzą pomysł, że po prostu tego puszkowego portera można bardzo mocno schłodzić po to, żeby jak najwięcej wzroku węgla się rozpuściło, w nim i zostało. A następnie przelać go do butelek. Zakapslować i sobie stoi. To... pomysł może być taki, żeby jeszcze dodać. Otóż trzeba piłowarzy domowie się mogą w takie rzeczy bawić dodać trochę glukozy do fermentacji niewiele i odrobinkę drożdży. E, to całkiem ciekawy pomysł, zwłaszcza jak gdyby po prostu mieć butelki z krachlą jakieś, nie bawić się zbytnio, tylko każdy mógłby to właściwie zrobić. No butelki z krachlą to można w miarę kupić, albo nawet kupić parę piw, które Myśle... tak są plakowane. Myślę, że wszędzie są dostępne grolsze i tego typu rzeczy. Ale nie Grosz jest zielony. Jest trochę niemieckich piw, albo Bernardy, które są w miarę dobrze dostępne i chyba to są jedne z tańszych piw z krachu. Zielone szkło, przeszkadza, jeśli jest piwo wystawione na działanie światła, ale jeśli by się takiego portera zamknęło w butelkę po groszu i schowało do skrzynki, to no tak. nie miałoby to żadnego wpływu. Jakby był totalny w totalnych ciemnościach, to jak najbardziej. Ale już tak estetycznie, bo to zielona co? butelka, nie no, nie pasuje mi. Ale z jednej strony yy, tak się dużo mówi o tym zielonym szkle, że szkodzi, a angielskie ale, które są bardzo mocno chmielone, mhm. często są tak. przezroczystych. Tak, to jest w ogóle u nich fenomen, tam jest dużo a, przezroczystego. Wiecie, wiecie dlaczego tak jest? Zawsze się zastanawiałem. Bo to jest kwestia użycia izomeryzowanego jakoś tak się nazywało, ekstraktu chmielowego. znaczy jest mm -hmm. w takiej postaci, która <klimy> łatwo się dozuje i nie przeszkadza mu światło. Więc to może być, powiedzmy, butelka. Ale pamiętam, kiedyś piłem angielską angielsku IP, którą kupiłem w polskim markecie, więc stała na naświetlonej półce, przezroczysta butelka, no, będzie z kumks. Otwieram rewelacyjny aromat, taki kwiatowy, no po to jak na łące prawie, że. Rewelacja. No, a gdyby ktoś, był. gdyby ktoś nie wiedział, co to Izomer, to ta, ten sam związek o innej budowie przestrzennej. Co pewnie wszyscy i tak wiedzą. Myślę, że wszyscy bardzo mocno starali się to zapomnieć. I <grym> się pewnie udało. No, ale wróćmy do piwa. Wam też się tak strasznie kufel lepi od niego, bo no, mój pusta. jest taki strasznie lepki. Lepi Mm -hmm. Bardzo, ja, bardzo. Ja, ja nalałem całość do środka i jest ok Nie lepi się na lewnątrz. Mi, mi się mi się pokal nie lepi, ale czuję, lep, czuję, że piwo jest lepkie po prostu w kącikach ust mi i czuję po prostu taką lepkość, jako czegoś słodkiego. Tak, Zalepia troszkę. Tak, zdecydowanie zalepia. Jak, jak się kupiłem malutki łyczek, to tego nie czuć, ale wziąłem teraz takie trzy większe i już jest taka słodkość trochę przeszkadzająca no drogą, ważne pytanie ile jeszcze zostało waszego piwa? mojego? 3, piąte? cztery piąte? mojego tak jedna trzecia? mojego ze dwie piąte no. mówiłem, że mi będzie źle szło Czyli koniec podcastu będzie wyglądał tak, że będziesz męczył swoje nadpisy piwo, a my będziemy już e, lekko rozweseleni i e, śmiać się z pecha. Będziemy już planować kolejne portery dzisiejszego wieczora. E, ja już nie mam porterów, ale stoi u mnie duše z belgijskie. Puchgoń Piwo, na które polowałem e, od kiedy... Kupiłem właśnie w gratach pokal od niego i zbadałem co to jest. I nie szkoda ci tak wiesz po którymś już tam piwie sięgać po takie coś? Szkoda, dlatego pewnie tego nie zrobię. Bo no. Jeszcze... No, nie do tego. Na prześbę, bo na oczyszczone kubki smakowe i wtedy się rozkoszuję w pełni. Mm, z kolei raczej Latrap Dubel jeszcze gdzieś się pewnie w czai, więc Dobry też jest. Dubel Triple mi chyba jeszcze najbardziej smakował niż duba. Dobre są piwa. Ja za naprawdę, piłem blonda, tylko i quadrupla, z czego blonda pamiętam, a quadrupla mam butelkę na półce, ale nie pamiętam zupełnie kiedy go piłem, więc podejrzewam, że był dobry. Wiesz, jak to była duża butelka, to nie dziwi mnie, że nie pamiętasz. No właśnie najdziwniejsze, że była mała. Po prostu musiałem jakoś chyba degustować seryjnie z jakimiś innymi przysmakami. <gamy> Jak quadrupla jeszcze mam schowanego. Kurczę, jeszcze mam tyle piwek pochowanych w domu, ale nie mam czasu. Ja zawsze jak... Ja nie. Ma, to jest przynajmniej dobre, że chowasz te piwa na podcast, bo jak ja nie mam żadnej pracy tego typu, to jak mam zakupy za oszczędności z długiego czasu zrobione, to i tak wypiję wszystko w tydzień, bo nie mogę się doczekać. A to nie. Ja już mam na tyle dużo ma na tyle duże zapasy, że na każdy dzień znajdzie się coś ciekawego, a też <śmiech> staram się nie powtarzać pił, więc jak już wypiję jedno, drugie, no to już wiem, że kolejne, to nie będzie to, już te doznania smakowe będą trochę przetłumione, więc nie, nie, starczy, starczy na następny dzień. Pewnie tak jest najlepiej. Nawet dlatego na przykład nie nagrywam podcastów seryjnie, bo to nie ma sensu, to by nie było to samo. Trzeba mm. na świeżo podejść. Już tak. zrobić kiedyś podcast, podcast specjalny. Tak. 4-5 piw. I, I ciekawe jakby to wyglądało. Możemy zrobić podcast z sporterami, które każdy jest chowany trochę dłużej i sprawdzić yy, i ich wpływ na rzetelność recenzji i w czasu na żekowanie na smak. Ja ostatnio piłem, muszę pochwalić, porter, strzelec medalista, jakoś tak się znał. Jego data przydatności do spożycia skończyła się w 1999 roku. Łoo! Wow. Poważnie. Tak. Po prostu genialne. Ani... Obawiałem się, że straci nagazowanie. Nic z tych rzeczy. Ja piana, znakomita. Po prostu super. Tak jak porter łódzki, ale lepsze. O kurczę, to naprawdę to musi tak, być mistrzostwo. Tak zharmonizowane, ale mm, harmonia była znakomita, tylko może no, trochę mi aż przeszkadzało, że było aż za dużo. Harmonia. Te smaki były trochę... znane w jeden wielki smak. Może nie zdlany w jeden wielki smak, ale Lubię, jak to są, to trochę dzieje się więcej w tym chwile, żeby no. niektóre smaki były bardziej wyraźne. A tutaj... jest Nawet nie zróżnicowane, tylko chodzi o wyrazistość. Rozumiem. Szczegółowość. Tak, można tak by to powiedzieć. Chociaż na przeżycie samo, adrenalina i w ogóle cała ta, ta otoczka, jaką, jaka to dosyła temu, no to mogła trochę wpłynąć na ją cenę. No, niestety nie mam butelki, żeby bardziej spokojnie porównać. Ale przeżycie było naprawdę bardzo fajne i nie było w żadnym razie zepsute. Super. Można ja oh, adakować spokojnie. Tak przy było. swojej cierpliwości, żeby e, portera przetrwać przez długi czas, musiałbym kupić skrzynię, albo szafę pancerną, zamknąć portery w tej skrzyni, dać no. komuś klucz i podpisać umowę na piśmie, że nie może mi go dać pod żadnym pozorem do roku X. No ja kupiłem sobie dwa lata temu piwo belgijskie, może kojarzycie nie pamiętam nazwy, ale to jest dosyć charakterystyczne piwo z taką zieloną etykietą, to jest ale i on jest leżakowany w beczkach po whisky, a on się skocz, skocz, skocz coś tam się nazywa Campbell skocz, sili, no dokładnie i kupiłem go dwa lata temu, rok temu się przeterminował i do tej pory go sobie trzymam w lodówkę, wstawiłem, żeby miał tam odpowiednią temperaturę no i sobie stoi, jakoś mi tak patrzę na niego i myślę, a jeszcze miesiąc mu się przyda. Na specjalną okazję. No. Podcast, podcast nr 100. A. To będzie okazja. No, powiedzmy. To, ja mam propozycję tematu e, Bałty Bałtycki Porter versus Imperial Stout. O, skąd A, nie ja imperialnego Imperial Stouta, Stouta to. wezmę, no? W sensie, e, po prostu dotychczasowych tych czasowych wrażeń no nie tak, Oceniacie porównanie tych gatunków. Ja nie, mam do, nie miałem do czynienia z takimi gatunkami, także no, nie mogę się wypowiedzieć. Imperial Stout, które ja miałem okazję pić, a piłem na przykład bardzo dobrego Imperial Stouta z Left Hand Brewing amerykańskiego no a to było piwo bardzo, bardzo esencjonalne jeszcze bardziej esencjonalne niż nasze niż Porter Łódzki na przykład górna fermentacja dodaje górna fermentacja, dolna fermentacja w przypadku piw tak mocnych podobno nie ma większego znaczenia znaczy zasyp, chmiele wszystkie te inne sztuczki ciekawe no to nie jest moje twierdzenie, tylko gdzieś znalazłem taką informację, jak twierdził główny piwowar browaru Mintime w Anglii. Też to czytałem. A, a to jest człowiek, który wykształcenie zdobył, balejże w i jeszcze posiedział trochę w USA, w browarach takich zmyślniczych, więc na pewno zna się na rzeczy. <grym> Aż to nawet niedawno piłem port e imperialnego portera Norweskiego górnej fermentacji, a zaraz potem łódzki porter, wiadomo, dolna fermentacja. I powiem, że nie było dużej różnicy w smaku. Ten norweski był trochę bardziej wyrazisty, ale to były w sumie trochę, jakby detale. Więc tutaj fermentacja nie ma aż takiego dużego znaczenia. Natomiast ten imperialny scout, on był bardzo, bardzo esencjonalny. takim bardzo wyraźna kawa była w nim. Dużo goryczki. Zdecydowanie więcej niż w naszych porterach. orderach. Generalnie wydawał się być trochę cięższym. Dla mnie to y, bardziej winne się wydają. Które? Ten, y, imperial Stouty bardziej przypominające wino smaku. To jest taki posmak, który czasami jest w y, mocnych belgijskich siedlach na przykład. Taki posmak jest na przykład w Porterze Łódzkim. Także... O, ciekawe. Ja na przykład ja spotkałem go do tej pory w, w Golden Raku na przykład. Niemieckie kozielaki ciemne są bardzo winne. A może ktoś próbował w tematyce Imperial Stoutów e, Demolen, List and pedrog Nie. Ja, tak jak mówiłem, żadnego nie próbowałem. Hmm. Ja to miałem okazję trafić w Pradze z beczki. Właśnie to bardzo ciekawe doświadczenie. Ale piwo ciekawe, dobre, zachwyca czy, czy po prostu znaczy ciekawe? I... Nie zwaliło mnie z nóg, ale, e, gdyby, ale na pewno... To 100 koron. Zapłaciłbym za niego jeszcze nie raz, gdyby cały czas miał jednostępne. E, po prostu e, smak może nie był bezbłędny, ale bardzo głęboki dla mnie, przynajmniej. A jak tam smak waszych Grand Imperialów? No I właśnie, napałów? ja sobie dolałem przed chwilą. Piana fajna wyszła. Piana się trzyma. Także nie wiem, czemu za pierwszym razem mi kompletnie zniknęło. A teraz jest taka, powiedzmy, niewysoka, ale za to się fantazyjnie na ściankach osadza. Więc no, piwo się musiało jeszcze bardziej ogrzać i widać, to się pianie przysłużyło. Co w sumie zresztą też nie dziwi, bo no, ciepłe piwa się bardziej pienią. No i też się trochę już ogrzało, chociaż już bardzo niewiele go mam. I to zrobiło się bardziej gorzko czekoladowe. Mm -hmm, moje też i co ciekawe ten kwaśny posmak zniknął. E, już nie mam wrażenia, że piwo jest nadpsute. Być może ja jestem tak wybredny czy wyczulony na tego granda, że nie do końca mi leży, ale no, zdaje mi się, że nadpsuty nie jest. Może to, to jakoś w miarę osłabienia się wysycenia i Hmm, ucieczki dwutlenku węgla po prostu razem z nim te związki wyparowały. Być może, bo zapach też się poprawił. jest taki. Nie jest taki duszący jak był na początku, wiesz, jest taki czekol lekko czekoladowy, lekko chmielowy, cały czas alkoholowy, nawet nie wiem, czy nie bardziej, ale ogólnie jest przyjemniejszy niż na początku. Ale powiem, że teraz zacząłem dopiero czuć alkohol w zapachu a piwo ma 18 stopni obecnie. Okay. Więc y, aromat trochę na minus, natomiast smak stał się bardziej wyraźny, bardziej y, gorska czekolada się pojawiła bardziej intensywna. No właśnie, tutaj tak mm. jak nas. Jak dla mnie jest jakiś taki charakterystyczny smak, który tylko w porterach to zauważam, albo właśnie w mocnych stautach. I nie jestem w stanie go zidentyfikować, ale e, w Grand Imperial Porterze jakoś wyjątkowo to czuję. Po prostu takie połączenie tej czekoladowości z alkoholem chyba. Nie jestem pewien, jak to nazwać. Bombonierka. Smak likieru takiego. Likierowaty po prostu. To jest jak kawowy albo czekoladowy likier. W nie, nie tak słodki, pewnie. Tak, ale... Ma podobną nutę po prostu. Znaczy, mi pomimo tego, że piwo bardziej smakuje niż na początku, to dalej nie jest to szczyt moich porterowych doznań i wydaje mi się, że chociażby portret z Cieszyna dużo lepszy jest. Nie wiem, być może nie jest taki słodki i to przez to wynika, ale no też nie przesadzajmy, że Grant też jest nie wiadomo jak słodki, bo bo do na przykład portera z Corneliusa to mu daleko ale mimo wszystko dla mnie za słodki Porter z Corneliusa był wielkim wyzwaniem dawniej ja, ja pamiętam, że wypiłem no po prostu wypiłem i tyle żeby go skończyć musiałem się posiłkować wodą z granu ale to a piliście miodowego portera? No. Nie. Ja w ogóle mam niski doświadczenie w porterach. Powiedzmy te takie klasyki polskie piłem tylko, czyli tam Grant, Żywiec, Łódzki, Warmiński, War czy Warmiński. Warmiński. E, Warmi Warmi Warmiński. No wiadomo, Witnice i Okocim i Starczy. Nie... Piłeś oba ciecha. Piłeś, jakieś? Nie, właśnie, jeszcze nie. Chociaż, no nie powiem, przymierzam się do nich, ale zawsze jakoś coś, coś ciekawszego wypadnie po drodze. nie piłem grudniowego, ale piłem 18 i 22 i pamiętam, że na 22 dwu mnie trochę zawiodło, ale chyba mi się trafiała po prostu jakaś trefna. Tak, dzisiaj byłem w sklepie i był, był grudniowy jeszcze w Szczecinie, jest, ale tak twierdziłem, że 12:50. To wolę dołożyć złoty 50 i mieć dwie pinty, czyli imperium i atak, więc... Ja bym wolał, ja bym wolał kupić za, to, za tę cenę dwie dwudziestki, dwójki i odłożyć do garażu, no. Niestety nie mam garażu, więc... Kupuję to, co na, na daną chwilę mi jest bardziej przydatne, więc... Ja... ja, ja. Chmiele z pinty. Kupiłem kiedyś z namiarem przetrzymania kilka porterów i nie wytrzymały półtorej miesiąca. A <laughs> właśnie Marcin, ty tego portera z 99 sam leżakowałeś, czy to był jakiś prezent? Nie, to była... Na Broward Bit coś napisał, że znalazł ileś tam butelek piwam. właśnie mocno przeterminowanego, to był porter i coś jeszcze jakiś jasny. No, ja tu nikt się nie, nie zainteresował, ale jak była hasło Porter, to od razu pojawiły się posty. O, ja też odpię, ja odkupię, ja odkupię, ja odkupię. Hmm. No i się zarapałem. Udało się. No, Chyba super. płaciłem 20, 20 zł plus przesyłka z pieklaście. Czyli 35 zł wyszło za to piwo. No płaciłem już więcej za piwo, ale... I to, to nie były pieniądze wyrzucone w błoto no zdaniem. No wiesz co, mi się samo to, że to jest tak stare piwo i ono cały czas w tej butelce siedzi, no to już ma jakąś wartość kolekcjonerską. A patrząc na to, że to się jeszcze do picia nadawało, to już w ogóle jest fenomen jakiś. Jest. Ja mam teraz pytanie takie, bo <śmiech> pytaliście już o jakichś poradnik porterów, ale z porterów polskich osiemnastek. Co uważacie za najlepsze? Witnica, zdecydowanie witnica. Uh -huh. mm. a gdzie Granda byś umieścił na tej liście wiesz co no co to... mam do wyboru Witnice, Granda. cieszę na którego nie piłem Krajana też nie piłem więc no siłą rzeczy wypadłby na Kieszyna? drugim miejscu no. na drugim miejscu by był jeżeli przyjmę, że Black Boss i Porter Witnicki to jest to samo piło a Kocim? A o kocie o kocie mnie nie tak. jest polski. O kocie nie jest mnie. polski. Jest polski. Tak? A, tak. A to nie jest tak jak z przenicą, że oni gdzieś za granicą towarzą? Ale kto za granicą uważa portera bałtyckiego? No, waria? wszystko no, na wschód. Was, was. W sensie, mam pytanie, e, po co ważyć za granicą portera bałtyckiego, skoro to jest jedyne, co u nas wychodzi prawie każdemu? Dobra, to, to w takim razie dla mnie Grant by był na drugim miejscu wśród osiemnastek, z zaznaczeniem, że nie piłem piwa z Ciechana. Uh -huh. o, ja... Cio, zaliczamy Okocima? Tak, tak. Hmm. To... E... Ja szczerze mówiąc, gdybym mógł kupić trzy osiemnastki e, i wybier z e, polskich folderów albo po prostu sobie wziąć, Trzy osiemnastki dowolne, to bym wziął po jednej z każdego. Jak dla mnie po prostu każda ma swoje zalety i A gdybym mógł wziąć tylko jedną, to pewnie zdecydowałbym się na Black Bossa. No ja też bym powiedział, że Black z osiemnastek, Black Boss to mój faworyt, a Grant jest na miejscu drugim. Jak dla mnie Black Boss jest bardziej wyraźny w smaku jest taki... mi się wydaje, że jest trochę lżejszy od Granda, bo, bo jednak, no, próbując Black Bossa, no, mam bardziej świadomość tego, że to jest osiemnastka, a tak jak mówiłem wcześniej, Grand to dla mnie zawsze się z jakąś dwudziestką dwójką kojarzył, no bo to piwo jest ciężkie, jest takie zalegające, jest gęste i... no nie wiem. Dla mnie chyba aż, aż za bardzo. o drogą, czytał ktoś kiedyś oceny Grandy Imperial Portera na portalu Raidbeer.com? Hmm, Możliwe, ale nie pamiętam. Bo tak. 97 na 100, więc to jest... Zawsze mnie tam uderzało, że co parę, co ileś, kilkanaście o to trafiali ludzie, którzy mówili, że piło jest dobre, ale zaniżają ocenę dlatego, że nazywa się on Imperial Porterem, a takim nie jest, bo Imperial Porter no to jest tego, co mi wiadomo po prostu Górnofermentacyjny porter mocniejszej wersji, tak jak Imperial stał. A to jest porter bałtycki. Więc. Miałam sens. zdecydowanie, przesadne czepianie się. W ogóle słowo Imperial w odniesieniu do piwa oznaczało najlepsze piwo, najmocniejsze piwo ważone w danym browarze. I tutaj Grant jest Imperial, jest najmocniejszy z tych, co waży Amber, jest, więc... Jest, no nie da się ukryć. Nawet Red nie jest mocniejszy. Nawet ani pirackie. <grym> nie piłem <grym> niczego z takich tańszych wrogów Ambera. że nic nie straciłeś. Nawet nie próbowałem szukać i nie zamierzam. A ja właśnie słyszałem, że ten Red jest ponoć całkiem dobrym piwem. A jeszcze jak do tego dołożyć cenę, która wynosi tam złoty 50 czy złoty 80, to w ogóle jest fantastycznie. Zdarzają się takie wypadki, bo na przykład Kormoran teraz wprowadził olsztyńskie. Mm. Jako swoje nowe piwo. Ja swoje to olsztyn... Nowe stare piwo. Ja to olsztyńskie. O, dwa lata. Piwo. Ja to olsztyńskie dwa lata temu kupowałem w Boczku za 69. Mm. A teraz ile? Z czwórka? Teraz w pół litrowej butelce czwórka, więc. No. E, właśnie marketing. Ale to mo może zależeć to się... od sklepu, bo ja dzisiaj byłem w sklepie z piłami. To się nazywa. Tak? Tak? A no. wiecie co? Dzisiaj byłem w sklepie z piwami w Szczecinie i napotkałem Lubusza, który kosztował 4 zł. Nie pamiętam, czy 3,80 czy 4,20. To był po prostu dla mnie szok. Tym bardziej, że jak idę w Gorzowie, na przykład jak jestem u rodziców do sklepu, ja to piwo kupuję za złoty 70. Zł. U mnie w lub Lubusz chodzi po jakieś 2,20. No i więcej nie powinien kosztować. Biorąc pod uwagę, jaka jest odległość transportu, no to jest piwo, które powinno z definicji być najtańszym piwem w Witnicy, no i w województwie lubuskim takie jest, bo kosztuje ono naprawdę poniżej 2 złotych. No, ale jak widzę cenę koło 4 złotych, no to jest śmiech na sali. Lubuskie kosztowało powyżej 4 zł, co jest ceną jak z Tesco, gdzie też chyba 4 zł kosztuje. No, dwa razy za dużo zdecydowanie. Drodzy, ja do was takie przewrotne pytanie trochę. Proszę. O Grand Imperial Porter w rekwiscycie na pół roku portalu Beast zajął pierwsze miejsce w kategorii portery w roku 2008, 2009, 2010 i Jedynastym. 2011 i jakbyście to wytłumaczyli, bo ustaliliśmy, że no nie jest to nasz najlepszy porter polski, nawet nie jest to najlepsza osiemnastka polska. Więc dlaczego, dlaczego wygrywa ranking, który nie jest, który jest prowadzony przez ludzi, którzy znają się na Piwil, prawda? Zastanawiałem się nad tym. Nawet. Mam, mam hmm. swoją własną hipotezę i bardzo chętnie ją przedstawię. Słucham. E, uważam, że ten ranking e, miałby znacznie większy sens Gdyby ktoś spróbował wszystkich piw dostępnych w głosowaniu, Grant jest jednym z trzech najbardziej dostępnych polskich porterów. jest pytanie, które chciałem zadać. Co byście wybrali z trójki Żywiec o kocim Grant? Żywiec. Żywiec. Oczywiste. Tak, Żywiec. Ale właśnie wracając do tego. Tak, ale do czego, do czego ja zmierzam? Ludzie, którzy interesują się piwem, ale nie są w to jakoś wybitnie zaangażowani, w większości będą bardziej po prostu lubić Granda, niż żywca, no, bo żywiec będzie im się kojarzył z koncernówką tak, bo to jest i żywie, będą go po prostu autom automatycznie nienawidzić okocim y to samo a Grand jest najbardziej dostępnym polskim porterem małobrowarowym że tak powiem Chociaż Amber już waży... Już na tak jest średni skale. chyba. Nie? No, Amber, waży na, Amber waży na tak dużą skalę, że bliżej mu do że niż do y, czegoś z małych browarów. Ale y, już pomijając to, chodzi o to, że Amber ma pod względem taki grant, po prostu ma bardzo ładną etykietę, bardzo dobry PR, bo browar Amber jest uważany jednak za, w dalszym ciągu za browar ważący dobre niszowe piwa. I dlatego po prostu bardzo dużo ludzi próbowało Granda i bardzo dużo ludzi po prostu mm, ma mm, umysłowo koncept tego jako dobrego, niszowego, prawdziwego portera. No właśnie to, to zależy, bo jak czytam wypowiedzi tych przysłowiowych sekciarzy na Browar bizem, no to oni Amber mają uważają za Browar, który... Kiedyś, owszem, ważył fajne piwa, ale teraz, powiedzmy, regularnie się stacza. I biorąc pod uwagę, że ci ludzie uważają, że Amber się stacza, no to oni raczej nie głosowali na Granda. Więc na Browar Bizie, nie wiem, jest pewnie ze 100 tysięcy osób zarejestrowanych. Ale z czego... Zawsze jak mamy tego typu rzeczy, to weź pod uwagę, że zawsze jest większość która decyduje i mniejszość, która głośniej krzyczy. No ale posłuchaj o co mi chodzi. Większość z tych zarejestrowanych użytkowników są na pewno tacy niedzielni browarbizowicze. Ale wszyscy dostają zawiadomienie o tym, że będzie głosowanie. Więc chodzą sobie, głosują i pomimo tego, że są większością, to oni jednak głośniej krzyczą, bo no właśnie, mają bardziej decydujące głosy, bo jest ich ale, po prostu więcej. Yy, a właśnie mi chodziło dokładnie o to, że czytając wątki i wypowiedzi mamy wrażenie, że Grant i Amber nie są aż tak lubiane yy, jako ogólnie Marka, bo jest dużo głosów krytyki, ale właśnie w głosowaniach, w których jednak uczestniczy większa część społeczności niż w dyskusjach wychodzi po prostu głos całości. Mm -hmm. I dlatego właśnie y, w dyskusjach ludzie, którzy są bardziej nałogowymi y, użytkownikami y, po prostu y, wydają, wydają się większością i mają najbardziej wyraźny głos ale y, w głosowaniach bardziej widać głos w większości po prostu. No jasne, a może to wynika też również z tego, że po prostu grant większości ludzi pasuje. Być może to my mamy jakieś e, odchyły w stronę bardziej wytrawnego piwa, jak na przykład żywiec. Ja powiem, że coś w tym jest, bo gdybym, gdybym mm, chciał komuś, kto nie pił nigdy portera, e, chciał go przekonać do porterów i nie miał dostępnego Black Bossa, to bym mu nie pokazał Ambera. A, to widzisz, ja paru osobom pokazałem żywca, no i potem musiałem cierpieć, bo cały czas o, chodź nie napijemy się żywca portera. A ja na przykład mam bardzo e, dobrego mm, kumpla, e, z którym e, regularnie degustujemy jakieś ciekawe piwa i jest on przeciwnikiem żywca portera, jego ulubionym jest Blackboss i, i ma wysoką opinię o grandzie. Więc uważam, że dla e, właśnie ludzi, którzy nie są aż tak przekonani do mocnych porterów, Grand może stanowić dobry wariant. Marcin, przepadłeś nam w dyskusji tutaj Monopol zakończyło. Słuchaliśmy, słuchałem, zadałem pytanie słucham. Ja się zgadzam odnośnie, że, że to jest piwo dobrze dostępne i dobrze kojarzone. I fantastycznie opakowane. No, no. Tutaj to chyba nie ma w ogóle wątpliwości, jest piękne. Ale tutaj tak. Też trzeba jednak powiedzieć, że to wciąż jest dobre piwo, to nie jest. Nie, no, oczywiście. To nie jest tak, że uważam, że są lepsze polskie portery, ale dlatego, że poziom po prostu polskich porterów jest wysoki. No właśnie, to... tutaj wychodzi taka trochę nasza narodowa wybiórczość, że jak mamy ym, pilsa, to cokolwiek do czego sypną więcej chmielu, od razu nam się podoba yy, jak mamy pszeniczne które nie jest bardziej kwaśne niż yy, smaczne to też od razu yy, wszystkim się podoba jak coś jest górnej fermentacji to od razu praktycznie niezależnie od efektu jest yy, wielka ekscytacja a w bałtyckich porterach każdy jest wybredny, bo to było od zawsze i każdy już tego próbował. Nie, no to właśnie ja. to jest prawda, że portery bałtyckie to jest jedyny gatunek, w którym możemy tak naprawdę w Polsce wybrzydzać, bo wszystkie są na tyle dobre, że możemy sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, a ta warka nie wyszła, bo nie jest tak samo dobra jak poprzednia, gdzie no tutaj też na tego granda ponarzekaliśmy, no ale umówmy się, idąc do sklepu mając do wyboru Granda tyskie żywca żywca tego Full Lighta i jakieś tyskie, no to co wybierzecie? no każdy weźmie Granda, bo jest po prostu przy tych piwach nieziemsko dobry. Tylko, że z reguły łatwiej dostać żywca portera niż Granda ale ja na przykład mając do wyboru piwo, które wolę w tym samym sklepie i piwo, które lubię trochę mniej to i tak na cztery razy. Trzy razy może wezmę to, które lubię bardziej, ale do odmiany i tak raz na m, trzy razy sobie, albo cztery sobie wezmę to, które jest trochę m, może mniej mi smakuje, ale po prostu lubię mieć różnorodność. Dlatego, jako tak. że... Odspierzyć sobie smak tego szpiewa, Tak. Dlatego, że jako że Grant jest jednym z najbardziej dostępnych, a jednocześnie jest i tak naprawdę dobry, yy, to... Nie należy jego pozycji na rynku jakoś wbitnie podkopywać. No, czy ja wiem, czy to gdybyś nie kupił, to czy to by było podkopywanie? To... W sensie mam na myśli robienie z niego takiego mm, bardzo mm, przecenionego piwa, w sensie przecenionego pod względem opinii. Nie, no myślę, że no to też ludzie mogą mieć różne gusta, nie? No, głosowanie na Browar pokazuje, no, że to jednak jest jeden z najlepszych polskich porterów. Z czym, no, jak tutaj wszyscy ustaliliśmy, się nie zgadzamy. Ja nigdy nie żałowałem kupna żadnego polskiego portera poza Corneliusem. No w ja nawet tego nie żałowałem, chociaż był bardzo słodki, no to mimo wszystko mi smakował, bo to był jeden z moich pierwszych porterów przed Corneliusem to chyba tylko Witnice znałem. No, ale... Mam tylko krajana miodowego, którego piłem z kija na jakimś festynie, nalany w plastik. Mam Nie byłem w stanie tego... było 04. Nie byłem w stanie tego Dużo. dobić. A tak, a kupiłem sobie butelkę i któregoś dnia którego się za nią zabiorę. Będę miał humor w ku temu. Jak będę miał gorszy dzień będę chciał się ciąć, to wypiję krajana. Znaczy, ja będę chciał dowalić, komuś, to może będę <grych> <opini> <grych> tak, miał zły humor to lepiej jednak coś takiego co mi poprawi humor z takich ledwo żyłych polskich brawarów powinniśmy zachowywać e, takie jakieś mocniejsze piwa, typu jakieś portery albo wybitnie mocne lagery, chować w piwnicy przez 10 lat, a potem e, żartować sobie z ludzi i dawać się jako nagrody udając, że są naprawdę dobre a A potem... wciskaj, że po 10 A potem wciskać im, że się nie znają. <grym> Dobra. Muszę powiedzieć szczerze, że ja dochodzę powoli do końca tego piwa I myślę, że będziemy powoli za zakańczać, bo ja za jakieś 15 minut muszę wychodzić także. <grym> ja od no. jakiś właśnie 15 minut portera nie mam, więc. O, to szybko poszło. No, mój się skończył wcześniej. O, to tylko Mówiłem, że się będę męczył Ale tak ogólnie Smakowało wam? Tak, tak. tak. Ja muszę powiedzieć, ja że Od połowy piwa do tego końca Też mi smakowało Chociaż Nie było to Najlepsze piwo, jakie wypiłem Nie był to najlepszy porter Ale mimo wszystko nawet bardziej mi smakował niż ostatnio Porter Warmiński, więc troszkę nieźle. A propos Warmińskiego, to muszę właśnie wskazać pewną mm, rzecz odnośnie Granda, e, która m, świadczy na jego korzyść. E, po Warmińskiego trzeba się nachodzić, żeby go dostać. E, on kosztuje ponad 6 zł, więc też jest mm, to piwo jak na polskie standardy naprawdę drogie. I no, jeśli no, często piwoje... kosztuje powyżej 7. Jeśli właśnie taki piwa jak w który kosztuje powyżej 6 zł, okazuje się nie tak dobre jakbyśmy chcieli, no to są duże powody do niesmaku, można być zawiedzionym itp. Ale grant, za którym nie trzeba jakoś wybitnie biegać, można go dostać często w stosunkowo normalnych sklepach, jeśli ktoś ma szczęście. I który kosztuje poniżej 5 zł, poniżej 5 zł od 4 do 5 zł naprawdę jest... nie ma... nie da się żałować jego zakupu za tę cenę po prostu. No to może odnośnie tych zakupów to ja bym pewnie tamtemu warmińskiemu wystawił niższą ocenę, gdybym to ja wydał na niego 7 zł a, i musiał za nim biegać szukać, a że on do mnie kurierem przyszedł za darmo, więc no ta ocena nie była obniżona przez ten mój wkład włożony w szukanie tego piwa, a odnośnie tanich porterów, no to tutaj znowu prym Witnica wiedzie, bo przynajmniej w województwie lubuskim ich portery da się kupić poniżej 4 zł, co jest w ogóle fenomenalną ceną. Pamiętam, jako kocim kiedyś kosztował poniżej 4, ale wtedy był chyba niż teraz. Wiesz co, teraz często kosztuje 3,99. Ja jakoś z reguły trafiam za 4, około, w okolicach 4,20 do 4,80. Tesco chyba jest po 3,99. Ciągle, więc dobra cena. Nawet no. dzisiejsza butelkę Granda dopłaciłem 3,99. No, a ja chyba z 4,50. Ja też coś koło tego, co właśnie 4,50. Ale, o, przypomniało mi się, jakiś czas temu do znajomych się wybierałem, zaszedłem do Piotra i Pawła, Grandy były po 3,50 i to była ogólnopolska promocja, więc wtedy na przykład też sięgnąłem po Granda, bo, bo czemu nie za taką cenę? Ogólnie to chyba należy stwierdzić, że Piwo nie jest wybitne, ale... Ale jest dobre i... ma swoje miejsca na rynku zasłużone. No. Według mnie dobre, ale no, nie na mistrza. Tak, dobre ale... to są lepsze. Tak. Jeśli, jeśli jednak e, lepiej żeby było, niż żeby miał go nie być. No to zdecydowanie. Lepiej mieć duży wybór, niż niewielki zwłaszcza, że w ofercie Ambera, no to to jest chyba najlepsze piwo. Nie, mm, ja wolę koźlaka. A może Grant jest lepszy od koźlaka. No wiesz co, kto lubi akurat. No, no tak. Koźlaki uwielbia ty... mi nawet ten z Amberu. Mi smakuje. Jak dla mnie to jest na zasadzie czekolada, czekolada kontra mięso, więc... No to jasne, że mięso, nie? A, a co powiecie na mięso w sosie czekoladowym? Rewelacja. Ale próbowałeś? Tak kurczak gotowany w meksykańskim sosie czekoladowym. O, ten sos jest bardzo skomplikowany. I to banany, orzechy, mm -hmm. papryki, pomidory. Podcast mole po... o piwie. Tak, też. <sus> sos się nazywa mole poblano, to można sobie wygubrać. I połączenie jest znakomite. Nie, że ja ostatnio tak. jadłem... Znaczy jadłem sam przygotowałem sałatkę z kurczakiem, do którego wkroiłem gry fruty między innymi i było naprawdę pyszne. Więc no, z czekoladą też może być niezłe. O Dobrze. Myślę, że rozłożyliśmy tego granda na części. Jeszcze tylko was poproszę o taką na koniec ocenę w skali 10 punktowej E, czy mamy brać pod uwagę dostępność i cenę, czy po prostu samą jakość pka? Jak uważasz? Mnie e, 7 punktów na 10. Mhm. Marcin? No, ja zazwyczaj stosuję skalę 5-punktową. przez dwa. jeśli no, tak. Jeżeli miałbym swoją ocenę, ja tego tylko pomnoż przez dwa wychodzi 8 na 10. Tak, 7,5,8 8 na 10 myślę, że Okej, okay, akurat. A ja bym się skłaniał do takiej oceny 6,5, bo no bo to jednak nie, trochę nie mój smak, więc no ta ocena jest taka bardzo subiektywna. No ale ogólnie nie jest to najlepszy porter, ale również nie jest najgorszy, więc te 6,5 dam. No co nam średnią jakieś 7 punktów wyciągnie z tego odcinka, więc ja bym więc my, całkiem ja bym mu dał większą ocenę, gdybym brał pod uwagę to, że jest bardzo dostępny, ale z drugiej strony dałbym mu niższą, gdybym e, oceniał go po prostu jak, e, jako od najlepszego, od najgorszego polskiego portera, w, na, jak się plasuje, więc jakoś dobra. Ja, przy, o, przy ocenie biorę pod uwagę nie, nie biorę pod uwagę dostępności, ale też opakowanie, za które nad, pozyskuje na pewno, co chciałem przyznać. A, to nie ma wątpliwości. I e, w mojej skali e, biorę pod uwagę też wszystkie portery, jakie miałem okazję pić z różnych krajów. No tylko, że ty akurat jesteś trochę zboczony, bo piłeś tak, świetnie. I naprawdę piłem, ale piłem też mało świetne, piłem portery, które nie przypominały porterów. I trzeba to podkreślać na każdym kroku naprawdę, że mamy bardzo dobre polskie portery i poziom polskich porterów jest bardzo wysoki. Pewnie. I nawet um, można mówić, no grant jest taki, taki jakiś, ale i tak na tle ogólnoświatowym porterów bałtyckich to jest naprawdę znakomite piwo. Nie patrząc pod kątem polskiego rynku i e, biorąc pod uwagę e, czynniki estetyczne, no to, to zaważył mu ocenę o pół punkta albo nawet jeden, czyli, czyli 7,5 też, co około tego. No to nie pozostaje nic, tylko zacytować wątek z Rubis. Polska kraina porterem płynąca. Ostatnio się zmieniło na miodowy. <śmiech> to było fatalne. Era miodowych. Era miodowego portera. Tylko u nas. Od miodowego <śmiech> portera, tego dobrego. Tylko mało, mało porterowy był w sumie, więc Pro, Problem z piwem Jadowym jest taki, że jest w nim za mało piwa. A to zależy, bo, bo są dobre. Ja, bo ja piłem takie piwo, w którym miód był dodany przed dotyczę fermentacji, więc ten Czesnie? miód został przerobiony przez drożdże. nie zostało I to Ciekawe wsparcie, bo zapach był fenomenalnie miodowy. Wszystkie te aromaty miodu były. Mm -hmm, więc... ale w smaku nie. A smaku nie było słodyczy. Ale to jest... coś, tak, coś takiego jest z czeskim apatem miodowym. Nie, akurat nie miałem okazji go pić. To, o którym ja mówię, to St. Peter's Handy Porter. No tylko on był trochę mało porterowy, to taki ciemny ale w sumie był bardziej. Hmm. Nazwany porterem, bo ciemny. Chyba. E... A miałeś może okazję spróbować yy, Anchor Porter'a? Miałem. I? I nawet go oceniałem na swojej stronie i uważam, że jest super. Naprawdę znakomite piwo. A ja też... Bardzo On tak. jest w tym angielskim stylu? Tak. A czyli Anchor to jest ten... Amerykański. Amerykański Porter. Tak, Robust Porter. Ale bazuje na angielskim na angielski ale to jest jakby angielski, tylko że bardziej. Więcej chmielu, więcej palonych słodów, czy nawet inczmienia palomego. Tak się, tak się ma tak do tego... portera angielskiego, jak e, amerykańskie IPA do IPA angielskiego. Dobra. Myślę, że przeciągnęliśmy i tak ten odcinek do godziny 16, więc to jest fatalnie długo. Dobra, ale to w takim razie życzę wam dobrych piw na wieczór, na dalszą część wieczoru. Ja, ja uciekam, bo no, pewne sprawy mnie gonią. życzymy miłego edytowania. No. Owocnego. Te owocne to na pewno będzie. Żeby Audacity było ci łaskawe. No. Muszę z jakiejś bety korzystać, bo, bo wersja, która rzekomo jest stabilna, strasznie się zawiesza, więc no, niestety. Dobra. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Moimi Dzięki. gośćmi byli Marcin Chmielarz ze strony portery.pl oraz Artur Radomyski, czyli Cik u mnie w komentarzach na stronie. Dziękuję Wam, panowie, bardzo serdecznie. Dziękuję to bardzo. Również. Oczywiście tak. zapraszam do udziału w kolejnych audycjach. No, Mam nadzieję, że się jakaś taka tradycja nagrywania przez Skype'a wytworzy i ten podcast będzie miał taki lepszy charakter niż miał przez te poprzednie 80 odcinków, czyli mój monolog. 80 jak to monstrualnie brzmi. No. 3 lata prawie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia. Radzie. Do usłyszenia. Żegnam.